Wam bardzo. Ja mam na imię Mateusz. E, jestem alkoholikiem. Oprócz tego, co do zasady, jestem też narkomanem i lekomanem, no, ale ja generalnie raczej uczestniczę w, w czynnie w życiu wspólnoty anonimowych alkoholików, także raczej na mityngach się z, przedstawiam jako alkoholik, bo gdzieś tam jest to moje e, no, jedno chyba najpierwsze takie rzeczywiście uzależnienie chemiczne nie licząc, oczy, znaczy nie licząc nikotynę. Więc może tak takim bardzo y, szybkim wstępem y, powiem, y, co się ze mną działo wcześniej i, i dlaczego właśnie ja musiałem. Znaczy musiałem no, dla mnie jakby jedyną taką drogą, Suma Summarum się okazało rozwiązaniem właśnie ten program 12 kroków. I, i, I dlaczego dzisiaj gdzieś tam jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to ten krok ósmy w moim przypadku wyglądał czy też wygląda. Więc to, no, jak wychowałem, urodziłem i wychowałem się na Górnym Śląsku. Także jeszcze w sumie niedawno byłem Mateuszem z piekar Śląskich. <śmiech> Teraz jestem z Krotoszyna, bo, bo gdzieś, gdzieś w tym mieście no, od jakiegoś czasu zamieszkuję. Natomiast. Wychowałem się w tej śląskiej aglomeracji, gdzie no, jak ktoś nie wiem przyjeżdża z zewnątrz, zawsze się dziwi, jakim cudem był w bytomiu, jak jedzie autem, nagle jest w Chorzowie, by, nagle minął gdzieś tam Chorzów i już są Katowice. No i tam też był taki troszeczkę klimacik, że, że, że, że gdzieś tam wszyscy chcieli dorastać troszkę szybciej niż, niż to wskazywała na to metryka a ja bardzo, bo się czułem super dojrzały, a, a z drugiej strony ze wszech miar się czułem niezrozumiały, jakiś nieprzystający do rzeczywistości, yy, albo zbyt głupi, albo zbyt mądry, nie? Zawsze gdzieś to ta skala bardzo mocno tam oscylowała albo bardzo mocno w górę, albo bardzo mocno w dół. W zasadzie nie było takiej równowagi w moim życiu. Yy, natomiast no nie wiem, to jakoś tak bardziej wynikało z takich moich wewnętrznych rzeczy, czy tego jak postrzegałem wtedy świat, bo, bo, bo jakby ktoś przyglądał się z boku, ja też działając na programie mogłem powiedzieć, że no cóż to, moi rodzice, rodzina gdzieś tam starała się jak mogła, a ta choroba, ta choroba po prostu się pojawiła, tak, I, i bardzo dobrze się rozwinęła. Więc generalnie rzecz ujmując właśnie gdzieś tam wieków 11, 12, 13 lat przeżyłem wszelkiego rodzaju inicjacje, jeśli chodzi o, o, o substancje psychoaktywne, czyli właśnie tam alkohol, narkotyki, czy, czy, czy inne też mniej ciekawe rzeczy. No i bardzo mnie to wciągnęło, w tym sensie, że, że jakby e, na tamten moment, na, na moją dojrzałość, a raczej jej brak, się okazało, że, że te substancje no, fantastycznie rozwiązują większość moich problemów, czyli e, nieśmiałość, tak, e, jakby pff, brak <śmiech> chęci w ogóle do życia, e, brak czasami jakiejś takiej, nie wiem, werwy, weny, jakkolwiek, zwał jak zwał. E, pff, też problem natury z płcią przeciwną, w sensie taki, że ja się bałem, kurczę, zagadywać do, do dziewczyn. I, I w sumie co ostatnio gdzieś tam osoba gdzieś tam z boku na chwilę obecną stwierdziła, że no, trochę inaczej, na, nawet do dzisiaj, tak? Po, po tam no, paru latach, tak? no, gdzieś tam. W wielu latach mam, e, troszkę inaczej się do, odzywam do osób, które, do, do, do kobiet, które gdzieś tam mogą się wydawać, czy są atrakcyjne. Nie? No w każdym razie gdzieś tam to wszystko fajnie, znaczy fajnie, no, na tamten moment oczywiście uważałem, że mega fajnie, e, Rozwiązuje moje problemy. E, potem też jakby dowiedziałem się, że, że z racji tego, że to był, umówmy no, się, bardzo młody wiek, no to szybko się wciągnąłem, szybko pojawiły się pierwsze problemy, tak, typu problemy szkolne, wychowawcze, ucieczki z, z, z, z, z miejsca, gdzie się uczyłem, tak. jakieś próby kontroli moich rodziców, które spezły na niczym, bo, bo, bo gdzieś tam, no to wszystko mi pokazywało, że co ja muszę robić, żeby dalej być w tych, wiecie, w tych stanach nieważkości, w cudzysłowie muszę kombinować, a, a że tak emocjonalnie e, średnio mi to wychodziło, a, a jednak troszkę gdzieś tam byłem inteligentny, e, no to po prostu z czasem uczyłem się, jak manipulować ludźmi, nie? E, jak manipulować ludźmi, jak, e, jakby z nimi postępować, e, żeby otrzymać to, no co ja mam ochotę. Tak? No bo e, jak powiedzmy też raczej większość dzieci, jest w takiej fazie egocentryzmu, że tylko ja, ja, moje, no to ja z tej fazy tak średnio wyszedłem. I mimo, że tam miałem 14, 15, 16, potem wiecie, 18 i tak dalej, i tak dalej, no mimo tych rosnących lat, no to ja dalej byłem w takiej właśnie fazie egocentryzmu, i odpowiednio, żebym ja mnie nie zauważył, żeby też może bliscy jej tak, czy ludzie, którzy byli w moich kręgach jej też tak od razu na początku, tudzież w całości nie byli w stanie zauważyć. Nie? Natomiast no, oczywiście no, to, to było i, i z biegiem czasu, z biegiem postępowania uzależnienia, uzależnień to, to się kolosalnie, strasznie się to potęgowało. Nie? No i po prostu dążyłem, kopałem te swoje dno przez lat 17. No. No i jakby do tego do tego gdzieś tam te uzależnienie od alkoholu, od narkotyków i, i różne po prostu beznadziejne decyzje życiowe powodowane właśnie tymi uzależnieniami, do tego doprowadziły, że. 9-6 lat temu jakby poszedłem na swoją pierwszą terapię. E, oczywiście jakby ja byłem osobą, która gdzieś tam kształciła się, e, jeśli chodzi o wychowanie ludzi, w sumie pracowała też, e, edukację i tak dalej, i tak dalej, więc jak już miałem coś zrobić ze sobą e, właśnie tych, w ramach tych moich uzależnień, no to, no to raczej wierzyłem w taką w drogę naukową, terapeutyczną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta pierwsza decyzja, jak pewnie Pa, wiele osób tutaj by to też podzielało w swoich y, życiorysach, no to to nie była moja decyzja, tak, tylko to była decyzja powodowana tym, że y, tyłek się palił, tak, i że było ultimatum, że jeśli nie będzie tej decyzji, no to się tam posypie y, na tamten czas dla mnie, no, najistotniejsza relacja, nie? Ja poszedłem na tę terapię, natomiast tutaj jedyne, czego ja doświadczyłem na, na własne życzenie, to była dalsza postępująca ignorancja, arogancja, dupościsk, o którym pewnie wiecie bardzo dużo i brak chęci uczestniczenia w jakichkolwiek wspólnotach samopomocowych, takich jak AA czy inne. Nie? No i zakończyło się to dosyć ponuro, ponieważ zakończyło się to jakby nie zapiciem, i, i w sumie niby też nie zaćpaniem, ale jakby wejściem bardzo głęboko w, w lekomanie, tak, e, zażywanie dużych ilości różnego rodzaju leków. I, i suma sumarum, jakby zakończyło się to no, w, w odwykiem, wizytą w szpitalu psychiatrycznym. E, no tak wiecie, bardzo drastycznie, nie? bardzo drastycznie tutaj yy, po, po, po tej sytuacji znowu były jakieś tam dążenia, niby moje dążenia, ale to już jakby te łuski wszelkie opadły, że, że ja tylko bardziej chciałem yy, wszystkim wokoło pokazać, jak ja tutaj próbuję kurczę coś zrobić ze swoim życiem, ale mi po prostu nie wychodzi. Nie, nie wychodzi, bo to jest taka choroba, no i no sorry. Nie? <średencji> ja jestem jeszcze młody nie? i w ogóle, no, no, i, no i nie wychodzi. No i nie wychodziło mi to powiedzmy tam jeszcze przez niecały rok, było coraz gorzej oczywiście, jakby ja już się całkowicie gdzieś tam wycofałem z takiego życia rodzinnego, emocjonalnego, no, zawodowo pracowałem, no bo, no, bo, no bo potrzebowałem pieniążków, żeby sobie realizować te swoje potrzeby związane z uzależnieniem, no i suma summarum, jakby to się zakończyło też w szpitalu. No, jeszcze z jakimiś tam konsekwencjami prawnymi, z jakby niemożnością dalszego wykonywania zawodu, bo, bo ja byłem nauczycielem w szkole podstawowej, a ktoś jest skazany za przestępstwo umyślne, tak zarzucę, no to, to po prostu nie może pełnić takich funkcji, jak na przykład, właśnie takiej pracy jak nauczyciel. Nie. No. No i cóż, i, i, i powiem Wam tak, że jak moja arogancja i moje uzależnienie na tyle gdzieś tam było posunięte, że ja jakby dalej nie chciałem rozwiązywać tego problemu tak na serio, ale chciałem mieć coś, wiecie, jakąś podkładkę, więc znowu poszedłem na terapię. To już była tam trzecia terapia, tak naprawdę. E, no i w sumie, no nie wiem, jakby się to zakończyło. Gdyby nie jedna ważna sprawa, że na tej terapii poznałem... E, terapeutę, który właśnie był niepijącym od wielu lat y, alkoholikiem, y, który no, jakby w ramach terapii bardzo dużo wspominał o wspólnocie, a jeszcze więcej wspominał o tej drodze wspólnotowej pod tytułem 12 kroków, nie? 12 kroków i, i, i to powiem Wam, że mnie bardzo mocno nie zainspirowało, ale po prostu, wiecie, zaciekawiło bo ktoś już mi tam kiedyś o tym wspominał, na pierwszej, drugiej terapii, e, jakieś, jakieś tam osoby cudownie po prostu przez, przez ten jakiś, nie wiem, program wyniesione z nałogu, e, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, bardziej byłem ciekawy i bardziej chciałem to w sumie m, początkowej e, fazie zdemaskować, że, że to na kolejne jakieś takie srutututu, mówiąc bardzo kolokwialnie. E, natomiast na no, moje kolejne jakieś tam zapicia, no udowodniły mi, że mimo, że już gdzieś tam znajduję się na takim moim e, życiowym dnie e, finansowo-ekonomicznym, wiecie, jakimś tam zawodowym, to ja naprawdę nie potrafię sobie z tym nawet jak już troszkę chcę poradzić. E, no w związku z powyższym, już tak bardzo na kolanach, no to tam wszedłem, e, w sumie po, wcześniej byłem na paru meetingach, ale wszedłem właśnie do wspólnoty, e, do A w i, i w sumie zostałem, nie? I, I jakby co mogę powiedzieć w tym miejscu, że, że na pewno była to najlepsza decyzja w moim życiu, nie do końca była ona moja, bo była taka, wiecie, nieuświadomiona, no to tam do takiego, myślę, działanie y, mojej siły wyższej. Eee, ja wspólnotę głównie znam z tego, że, że właśnie, że jest ten program i, i że się pod, w ramach wspólnoty realizuje, bo w zasadzie na swoim drugim meetingu Poznałem swojego przyszłego sponsora, no, który tam po paru następnych meetingach właśnie tym typowo tym sponsorem moim został. Nie? No i gdzieś tam sobie zaczęliśmy działać na programie. Pamiętam pierwsze spotkanie takie, wiecie już, typowo, że, że, tak, no, że zaczynamy coś robić konkretnie I, i jego pytanie, że czy Mateusz, czy ty jesteś w stanie zrobić wszystko, żeby wytrzeźwieć, nie? Pamiętam, że siedzieliśmy wtedy e, u niego w kuchni, e, dzieciaki gdzieś tam e, się bawiły i, i wiecie, że to nie była taka zwykła, normalna, fuh, ja wiem, marcowa, sobota, ale jednak e, było w tym coś e, dla mnie takiego mega uroczystego. E, I w zasadzie była to chyba pierwsza taka moja deklaracja nie chcę mówić przysięga, ale taka wiecie, deklaracja przed drugim człowiekiem, y, której y, ja no, potem suma summarum no, chciałem dochować, nie? Chciałem i, i której po prostu no dalej y, w tym trwam, y, że, że po prostu tak, Jest naprawdę chcę zrobić wszystko, żeby, żeby być trzeźwym, żeby po prostu być wyzdrowieć, nie? No i dobra. I zmierzając już w sumie do tego, y, no działaliśmy tam po kolei, na, na krokach, wiadomo, powierzyłem swoje życie E, sile wyższej, e, zacząłem mi właśnie e, w ogóle myśleć o tym, modlić się, medytować i tak dalej, i tak e, dalej. Potem krok czwarty, piąty, e, ta inwentura całego swojego życia, coś niesamowitego, e, szósta, szóstka, siódemeczka, czyli działanie na, na, na, na swoich wadach charakteru, poznawanie samego siebie, bo ja miałem, wiecie, ja w tamtym momencie miałem niecałe 30 lat i e, ja naprawdę Przepraszam za słowo, ale gówno widziałem w ogóle jak wygląda życie takie prawdziwe, to jest raz, dwa, drugie <śmiech> drugie gówno, ja naprawdę bardzo mało albo wręcz wcale znałem samego siebie, nie? Eee, No jakby po prostu nie widziałem co ja lubię tak naprawdę, bo, no bo takie moje życie było, że chyba nie było do końca czasu ani chęci, żeby poznać to życie i aby poznać tę najważniejszą osobę w moim życiu, czyli samego siebie. Eee, w każdym razie, no w tym kroku ósmym, no to pamiętam, że wtedy właśnie sponsor usiedliśmy e, i zaczął mi e, tłumaczyć, co ja muszę zrobić, a więc ja, ja ten krok jakby m, robiłem w sposób następujący, że jak miałem listę osób, które skrzywdziłem, tak właśnie ten krok nam e, literalnie mówi, no to do każdej tej osoby miałem napisać list. Tak mi sponsor to wyjaśni. Tylko, że tutaj zaczyna się najciekawsza, znaczy no <gryw> najbardziej mnie jakby, nie wiem, konsternacyjna yy, część na początku, że ja miałem ten list nie napisać jako ja, Mateusz, alkoholik do tych osób, tylko, że ja miałem napisać ten list yy, jakby w ich, będąc w ich butach do samego siebie. Nie? I to po prostu jest, po, znaczy na, na pierwszą chwilę to wydawało mi się dosyć kuriozalnym rozwiązaniem. E, no z racji tego, że też no, no jestem egoistą, wtedy byłem no myślę, że ciut jeszcze większym. E, więc było to, tak, wiecie no, jak usłyszałem to zadanie, to było to dosyć y, no, straszne i ciężkie, tak. Natomiast no, no usłyszałem te słowa, że właśnie mam wejść, buty tych osób. Zastanowić się dokładnie e, na podstawie wcześniej wypisanych uraz różnych sytuacji z, z życia w związku z tymi konkretnymi osobami i po prostu napisać te e, listy. I cóż... No, i to zrobiłem, nie? To zrobiłem. Tych osób miałem, jeśli dobrze pamiętam, bo dzisiaj e, powiem Wam, że, że, że, że z racji e, tej właśnie spikerki i tematu, to wyciągnąłem sobie zeszyt, tak, tak bym powiedział, zeszyt kroku ósmego, czyli zeszyt, w którym mam te e, listy zapisane e, do tych osób, i, i troszkę sobie to powertowałem. No i tych osób miałem, e, powiem Wam, no nie wiem, czy sporo, no po, ponad 40, nie? grubo ponad 40, eee, no i, i zacząłem, i, i to było, powiem wam, że to chyba było 4 cz lata, 3 lata temu, że właśnie akurat w tym mniej więcej okresie e, roku, to był lipiec, wakacje, e, i właśnie siedziałem i, i, i, i pisałem te listy, nie? i powiem wam, że e, aż to dzisiaj sprawdziłem, że niemal, że zapisałem 96-stronicowy e, zeszyt A4, nie? znaczy Jeden fakt, że, że, że ja tam lubię pisać, tak? E, i, I że po czasie, znaczy po czasie, że, że zacząłem się w to naprawdę bardzo e, bardzo wkręcać. W sensie, e, że wiecie, że jak, no było takie mm, obosieczne, że z jednej strony gdzieś tam, kurczę, no mega ciężko mi było się wczuć, e, zwłaszcza w te osoby, które naprawdę e, poraniłem, tak? E, a, a z drugiej strony. Ja czułem, jakie to jest uwalniające, Jaki to ma po prostu wielko, jaką to ma wielką moc, tak? A jeszcze mając, chociaż tak starałem się nie wybiegać bardzo do przodu, ale wiedziałem, że jak napiszę to, to już będę musiał coś jeszcze z tym dalej zrobić, tak? bo, bo to się nie kończy na, na tej ósemce, że na tym, że ja staję się gotowy zadośćuczynić tym osobom, tylko że potem muszę jeszcze przejść do konkretnego działania ale to, to było potem i może gdzieś tam starczy czasu, żeby to za, lekko zahaczyć. E, jakkolwiek, no. było to no to ciężkie, ciężkie powiem wam, że momentami szło jak krew z nosa, ale jak już przełamałem jak taką swoją pierwszą niechęć albo jak już ja sobie szedłem z tymi listami od tych osób, które nie wiem, Jednorazowo coś zrobiłem, albo były osobami, które już nie istniały w moim życiu jako takim. Natomiast na sam koniec, no to oczywiście zostawiłem sobie Ech, były partnerki, z, zwłaszcza jedną, której no naprawdę niestety, ale zniszczyłem jej życie. E, moich rodziców, którym też niebagatelnie e, pokrzyżowałem wiele planów, e, Osoby jeszcze bliskie, typu brat, jego małżonka. Ja jeszcze to na, na początku mi się to wydawało zabawne, ale, ale gdzieś tam w, w, tych, w tych listach tych osób, to miałem też zapisane, tych, które skrzywdziłem, to miałem zapisane dwójkę, nie, przepraszam, trójkę moich psów, które gdzieś tam... W ramach uzależnień e, moich e, no też byłem po prostu okropny w stosunku do nich e, i dzisiaj to po prostu muszę tu uznać i przyznać, tak? bo, bo o tym wiem. E, że, że, że takie, a nie inne było moje, moje zachowanie w tamtym czasie. I też, powiem wam, pisałem i najwięcej chyba wypłakałem e, pisząc właśnie te listy z perspektywy e, no, moich zwierząt. Mo, moich moi trzech psów. Nie? I potem na końcu, co jest? Yy, no nie, niesamowicie pomyślane. Z mojej, wiecie, z mojej perspektywy, to też pisałem list do siły wyższej. Nie? E, znaczy nie. E, pisałem list e, z perspektywy jakby siły wyższej, ale e, pisałem przede wszystkim, co chciałem powiedzieć, list do siebie, tak? List samego, e, samemu do siebie, nie? i, i, i to, to doświadczenie, no to bardzo dużo mi, mi się tam pokazało, że w pierwszym momencie nie wiem, ja to sobie wyobrażałem, że po prostu będę bluzgać w tym liście, nie, że tylko tak no, po prostu pojadę, nie, pojadę jak tylko się da, taki typowy roast. Natomiast jakby troszkę już mimo wszystko po chwili poczułem, że, że nieco inna jest już we mnie świadomość na, na temat samego siebie, tak? że to nie, nie jest już taka świadomość jak niegdyś, wiecie, jak mówiłem e, nie 10-15 minut temu, że albo jestem po prostu totalne dno gnojem i w ogóle e, no bez nadzieja, tak? Najgorszy chłop na świecie, albo że jestem po prostu mega gości. Nie. To już zaczęło się powoli gdzieś tam czasami oglądać w stronę e, homeostazy, w stronę równowagi. Nie? E, I też powiem wam, że pisząc ten list do samego e, siebie, e, to wcale nie był on tak wypełniony tylko i wyłącznie inwektywami, nie? E, wcale nie był on wypełniony tylko, tylko, tylko takim błotem, nie? Mięsem, że tak powiem. E, nie, on, on jakby był wypełniony zrozumieniem i akceptacją, tak? Bo e, co mi pokazał program do tego kroku ósmego, między innymi, no to pokazał mi, no cóż, no, że, że, że ja przyszłość już nie zmienię, nie? że ja muszę się zmierzyć z faktem, że to, okej, okay, czy ja będę sześć wydalej, nie, czy, czy ja będę działał na tym programie, e, czy jakkolwiek ja pokieruję swoim życiem, to są rzeczy, które zrobiłem i są osoby, którym no tak celowo użyłem tego zwrotu, naprawdę spieprzyłem życie, no nie, spieprzyłem kawałek życia, i no, jakby no, no cóż, no, no, trzeba to było wziąć w następnych e, krokach, tutaj już zaznaczyć, tak? Przyjąć tę gotowość, przyjąć gotowość, żeby e, się z tym po prostu, no, nie wiem, no, no, zmierzyć, tak? E, zaakceptować i, i potem działać. Nie? Więc, e, jakby ta forma, e, w jakiej ja to robiłem, E, no była niesamowita, nie? Była dla mnie, powiem wam, bardzo taka terapeutyczna i uzdrawiająca e, dzięki niej, e, no wiele, wiele, wiele gdzieś tam e, wiele gdzieś tam zrozumiałem. I potem, jak już sobie to wszystko przez chyba, nie wiem, dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, e, Zapisałem, rozpisałem, no to udałem się do sponsora. Już nie w kuchni, bo to był lipiec, a na jego ogródku w pięknych okolicznościach yy, przyrody i, i zieleni, yy, co było też dla mnie znamienne na, na tamten czas, właśnie mu to wszystko po kolei czytałem. Nie? Po kolei mu czytałem i jak pisałem, to wiecie, to, to jest też fantastycznie pomyślane, tak, w kroku piątym, żeby nie wyznaliśmy tych. Yy, naszej inwentury, tylko nie wiem, sobie samemu, nie wiem, tylko jakiemuś, no, po prostu jest pomyślane w ten sposób, żeby znaliśmy sobie, Bogu i drugiemu człowiekowi, tak? rzeczy wypowiedziane na głos rzeczy no, troszeczkę inaczej brzmią niż tylko w naszej głowie lub też tylko zapisane, tak? A zapisane naszymi rękami i wypowiedziane ustami no, to już jest całkiem inny kaliber, nie? jeśli o to chodzi. I powiem, wielokrotnie mi się łamał głos. Siedzieliśmy bardzo długo, żeby przeczytać to wszystko do końca. I po każdym tym liście rozmawiałem o tym, sponsor o treści, o tym, jak to, jak to było, jak to wygląda ze sponsorem, tak. Kiedyś tam występowały Didaskalia, i sponsor mi mówił co w związku z powyższym powinienem zrobić dalej, tak? Czyli co ja mogę zrobić z faktem, zaistniałym, że, że tak konkretnie skrzywdziłem tę osobę. No i cóż, miałem dużo osób, które po prostu jakby mm, musiałem czy przeprosić, tak? Czy wykonać konkretne rzeczy, albo po prostu poczekać, aż moja siła wyższa, ześle je jakby, tak mówię trochę górnolocznie, przepraszam, na moją drogę, żebym po prostu e, z nimi mógł usiąść, jeśli oni będą chcieli oczywiście zawsze, tylko i, i wyłącznie, jeśli oni będą mieli jakby taką, nie wiem jak to, pragnienie, chęć, bardziej pragnienie, wolę, e, to z nimi usiąść i, i, i, i spróbować im zadośćuczynić, tak, w jakikolwiek sposób się da. No i cóż, no miałem też zadośćuczynienia, w sumie dalej mam jedno zadośćuczynienie finansowe, tak bo miałem na przykład, pomyślcie sobie, powiedzmy, kolego przyjaciela, który był oczywiście nie kim inny, tylko był dealerem i widziałem mu bardzo dużo pieniędzy, nie? strasznie dużo. No i jakby mój sponsor, z racji tego, że trochę dłużej był trzeźwy i dłużej pracował na programie, no to stwierdził, że tak, no nie będę mu oddawał tej kasy, no nie będę też, jakby to była na tyle burzliwa relacja, że naprawdę nie było sensu, ani nie było to dla mnie bezpieczne gdzieś tam się z nim spotykać, ale po prostu dostałem jakieś okrągłe zadośćuczynienie, żeby gdzieś tam na pożyteczne cele te rzeczy spłacał, wpłacał I, i tak też do dnia dzisiejszego po prostu robię. Nie? Miałem też taką sytuację, tutaj zahaczę o, o, o może o krok dziewiąty, że też miałem zadośćuczynienie finansowe. Po prostu szukałem jednego mojego pracodawcę na, na kwotę czterocyfrową. No i co? No i w tym zadośćuczynieniu, w kroku ósmym zostało zapisane, ja sam zapisałem, że po prostu skontaktuj się z tą osobą i no, i po prostu zwrócę jej te pieniądze, której po prostu ukradłem. Nie? I powiem wam, że to była, tutaj może zrobię taki mały małą dygresję, że to była niesamowita sytuacja, która mi pokazała, bo też sponsor mi mówił, że zobacz teraz, jak będzie działać twoja siła wyższa. Nie? I moja siła wyższa zadziałała tak, że jak ja tydzień się zbierałem do tego, żeby właśnie zadzwonić tej osoby i mu powiedzieć mi, co słuchaj, kurczę, no przepraszam, jestem alkoholikiem. I, i, I w sumie wtedy yy, na, na alkohol i na narkotyki potrzebowałem tych pieniędzy dlatego je zabrałem, poza tym byłem nieuczciwym człowiekiem, ale teraz no, chcę je oddać, nie? chcę je zwrócić i, i wiesz co, wyślij mi numer konta, no i dla tych, wiecie, kurczę, trzech zdań zbierałem się przez tydzień, natomiast jak już się zebrałem, i, I zadzwoniłem i mniej więcej w ten sam sposób to yy, tej osobie przedstawiłem, ona oczywiście jakby no była zdziwiona tym, że dzwonię, ale nie była zdziwiona powodami, jakby, wiecie, tym, nie musiałem za wiele tłumaczyć, mówić. Okej okay. no I, i powiedzmy, że to był czwartek. Ja zaraz dostałem dane do przelewu, przelałem tę, yy, tę kwotę eee, i, i ona była gdzieś tam już zaraz po weekendzie u, u tej osoby. Natomiast na następny dzień, na wtorek, ta osoba miała bardzo poważny wypadek y, drogowy, z którego powiem szczerze, nie, nie wiem czy ona w ogóle y, ten wypadek, y, no jakby po tym wypadku doszła do siebie, nie? I y, no po prostu paskudna historia, natomiast ja wiem, że jakbym dłużej zwlekał, to już no troszkę inaczej by to, jakby no, te, te moje zadużyczenie tutaj wyglądało. Nie? W każdym razie, jeszcze z takich sytuacji, z tego ósmego kroku, to pamiętam, że, że, że, że miałem właśnie jedną osobę, już na, ten, na tamten czas byłą narzeczoną, z którą spędziłem dużo czasu i której właśnie to, to jest ta osoba, z której naprawdę spieprzyłem mnóstwo, mnóstwo mnóstwo lat i jakby byłem przekonany, wiecie, tak, to głosi w jest to w dziewiątce w następnym kroku, że, że, że, że zadośćuczyniliśmy wszystkim, oprócz tych, którym byśmy sprawili jeszcze większą krzywdę, nie? Jeszcze gorzej by to wyszło. To, to ja, ja sobie tak umyśle, umyśliłem, że, no, że ta osoba, no to po prostu ja nie mogę się z nią spotkać, bo ja ją jeszcze bardziej straumatyzuję, że to w ogóle e, no, nie, nie ma takiej opcji, nie? Tylko, że ja jeszcze nie wiedziałem na tamten moment, co mi za chwilę e, mój sponsor oczywiście e, pokazał, że to nie, mógł, nie była moja troska o tę osobę, tylko znowu był egoizm, nie? Strach, lęk, brak odpowiedzialności przed zmierzeniem się ze z własnym bagienkiem, nie? No i oczywiście mój sponsor... Powiedział, no to wtedy już jeszcze z tą e, kobietą nas dzieliła bardzo duża e, różnica, że tak powiem, zamieszkania, odległości, to musiała być cała prawa. No w każdym razie sponsor mówi, dobra, no po prostu umawiasz się, jedziesz tam, e, rozmawiać, zadość, uczyniasz i, i, i tyle, nie? I powiem szczerze, że, że, że to był jedyny moment na programie, kiedy, kiedy ja gdzieś tam, gdybym sobie, gdyby mi, e, sobie nie przypomniał, że, że ja powiedziałem, że uczynię wszystko, absolutnie wszystko. I gdyby nie było tego hasełka, to chyba bym w tamtym momencie powiedział pas, nie? Bo mój, po prostu moje ego i egoizm by to wszystko zjadło. Natomiast na szczęście dla mnie było inaczej, jakby ukorzyłem się i, i to zrobiłem, co było mega trudne, natomiast im trudniejsze jakby dla mojego ego, dla mojego, moich lęków, strachów były właśnie te ósemki, to, to wejście w buty, a potem zadośćuczynienie, tym więcej mi to robiło na, no, na, na przyszłość i tym więcej mi to robi teraz. Natomiast e, z tych ósemek na dzień dzisiejszy e, to rzecz ważna, to co staram się robić, to w jakichś modlitwach, medytacjach to pamiętać o tych osobach. Tak? Jeśli oczywiście już one nie są w moim życiu, bo dużo jest takich osób, które po prostu już ich nie ma, nie dlatego, że nie, wiem, nie żyją, tylko dlatego, że po prostu tak, tak wyszło. Nie? Natomiast te osoby, jak na przykład dwójka moich piesków, rodzice, gdzieś tam trochę teraz dalej, rodzina, no to ja pamiętam o tym, nie? ja pamiętam, nie zapomnę, oni też czasami mi pokazują, że pamiętają i bardzo dobrze, natomiast no po prostu pamiętam, że, że tak było i tak może być, nie? może być nawet jeszcze gorzej, jak, a wiem, że, że, że, że, że, jak, że moja choroba nie śpi. i, i Jeśli y, gdzieś tam ja nie zachowam czujności, a albo e, <śmiech> pójdę w te moje wysokie tony, to może być bardzo różnie. Nie? Natomiast ja pamiętam, akceptuję, e, ale już nie chcę, żeby tak było. Nie? I to jest ta różnica. I to jest tak, może zakończę. To jest ta różnica, którą mi e, pokazała. M, pokazał program, e, te kroki, właśnie ósmy, dziewiąty, czwarty, piąty, wiecie, te kroki działania e, na, na tym życiu, tak, rozliczania tego, porządku w szafie mi pokazały, że, że je, e, to nie jest tak, że ja cudownie przestałem być dupkiem, jak całe życie przez poprzednie w razie 30 lat byłem dupkiem. No nie, no takiej magii jakby w A nie ma. E, ale pokazały mi, że ja teraz mogę mieć na powrót sumienie i mogę, jak już jestem niestety bywam tym dupkiem, no to mogę o tym wiedzieć, tak? I coś z tym zrobić. No. Yy, I tyle. Dziękuję bardzo.